Okay. Witam wszystkich dzisiaj na spotkaniu poświęconym na Przypomnę, że ja się nazywam Dominika Staszenko i rozmawiamy z tak wieloma osobami, że wybaczcie, że nie będę każdego po kolei zmieniała z imienia i nazwiska. Zanim jeszcze zaczniemy mówić o naszym temacie, to chciałam przypomnieć, że mamy stronę na Facebooku, do której wszystkim zachęcam. Zaglądania tam, lajkowania, komentowania. Proszę, można ściągać swoich znajomych jeszcze. żeby Im więcej osób, tym lepiej. Coś jeszcze miałam chyba powiedzieć. Ach, o niszówce. Właśnie. W lutym wraca niszówka, także jeżeli ktoś był w styczniu, albo nie był, ale go za ta inicjatywa zaciekawiła, to on będzie miał okazję w lutym też wziąć udział w naszej zabawie. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale no, w lutym będzie napad. Także to, to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. I możemy chyba zacząć nasz dzisiejszy teatr. Takie pytanie na początek to chciałabym, żebyście sobie wyobrazili, że no, gry jako medium się nie rozwinęły narracyjnie w ogóle. To znaczy nadal mamy takie gry typu yy, hong i tam yy, właściwie opowiadanie historii nie no, istnieje. Jak myślicie? To jest w ogóle możliwe? Mo mogłoby coś takiego zaistnieć? Nie. Nie. Krótko i to. Jakieś uzasadnienie? Hmm to jest po prostu niemożliwe, prawda? No, biorąc pod uwagę, że już zaoczynienie tam Colossal Cave Adventure jakoś tam w czasie mniej więcej tym samym powstawały, szczególnie Colossal Cave Adventure, no to wydaje mi się, że mimo wszystko potrzeba w nas, jako ludziach, prawda? Jest tak silna Yy, przecież nawet w obszarze psychologii mówimy o self-narrative, tak? Także mhm. tak naprawdę nasze życie jest narracją jest to, no, żebyśmy, yy, prawda, tego nie powtarzali w innych mediach. Yy, zwłaszcza, że jakieś wzory rozwoju tych mediów są mimo wszystko na pewnym poziomie do siebie zbliżone. Także myślę, że było to nieuniknione. No, potrzebują celów w grze, prawda? I gdy mamy cel określony, uratowanie jakiejś czy czy osłana świata, yy, to wtedy to nas ciągnie wygrać dalej. No, ale są takie gry właściwie, w których nie, nie ma tak celu, tak? no jak, jaki jest cel na przykład w The Sims? No? Zawsze jest no, no tak, o, ale taki, o, można o, mówić o, o mikrocelach, Okej, okay, dobrze. Można mówić o mikrocelach, tak? W tym wypadku, moim zdaniem mm -hmm. bardziej, no bo no, taka gra raczej nie ma jakiegoś finalnego końca, jakiegoś zakończenia, do którego dążymy chyba. To, że chyba, że chcemy zbudować... Nie zakończenia nie oznacza, że nie ma celu. Na przykład w Simsach jest zapewnienie dobrobytu. Idealna harmonia, No to są mikrocele tak. moim zdaniem bardziej. Ale kumulują się wiele duży cel. Znaczy, Podążymy do tego, żeby tym samym no żyło się dobrze. I to jest nasz cel. No tak, ale to nie ale jest jakaś jest linia fabularna. Tak, tak, nie jest jakaś linia fabularna właściwie, no, którą chcemy poznać, tak? Taką jakąś historię, którą chcemy odkryć od początku do końca, jak to ma miejsce raczej w tradycyjnych mediach. Ja, większość graczy w Simsach tworzy własną historię i też jakby sami dążą do tej narracji. Nawet, teraz mi się przypomniało, że nawet gry, które nie mają żadnej określonej fabuły, tak jak chociażby icy Tower, to często jest tak, że gracze sami sobie wymyślają jakąś historię i dopowiadają ją do, do gry. Czyli bez historii właściwie to jest ciężko, żeby zainteresować się i tak dalej. No czyli właściwie zaskakująco jednogłośnie. Myślałem, że tu się pojawi jakaś kontrowersyjna ja opinia. Wina, bo... no, nie. <grym> nie, nie, nie. Nie, nie. To znaczy nie. Że nie, można, nie można odmówić Pongowi też żadnej fabuły, też to na znaczy paletki, jakieś tam dążenie zwycięstwa, Nie jest z nie no, oczywiście. prawda. Każdy może sobie dokerenować, jeżeli nie masz, nic, nie masz nic przedstawianego, to, to twoja wyobraźnia pracuje, i mimo wszystko okay. można sobie. W pongu, znaczy o tym z tej fabuły, którą można sobie dopowiadać, to no bo to z definicji dopowiedzieć możemy do każdej rzeczy, to jednak w pongu nie ma fabuły przez autorów zakładanej, podczas gdy e, nawet w tych prostych grach, które tutaj były wymieniane, jednak to też pamiętajmy o tym, że takie popowy gry zupełnie bez fabuły, to one się właściwie pojawiają w, w większej ilości teraz niż dawniej. Z jest tak, że takie rzeczy jak na Super Hexagon albo e, Geometry Wars nie mają żadnej fabuły dopisanej, podczas kiedy Asteroids miały tam jakieś kilka zdań na, e, na tym... E, no jak to się nazywa automacie, jest. na automacie. Nie wiem, <grym> e, <grym> więc No no to bez przesady. Ja W każdym razie na automacie było przynajmniej parę zdań. W tych wszystkich grach było jakieś taki taki, no nazwijmy to tło zarysowane, które przynajmniej, ale ono było fabularne jak najbardziej. Nie? Ale jakie zupełnie abstrakcyjne gry kompletnie bez fabuły, to właściwie bym powiedział, że to jest teraz, teraz zaczynamy coś takiego i, i zaczyna być więcej, jak powiedział niż dawno. No to jest ciekawe, no bo z jednej strony właściwie to mamy taki trend, żeby rozwijać te fabuły, żeby było wiele linii fabularnych do wyboru, tak? producenci kuszą, że ta gra nie jest linearna, ma masz na to wpływ taki duży, możesz właściwie dowolnie tę historię kreować, no co oczywiście prawdą nie jest, ale no jest taki trend i teraz właśnie mówisz, że jest coraz więcej takich gier. W których... To jest coraz więcej gier w ogóle, po prostu. <laughs> no tak. i przez to, że jest coraz więcej gier w ogóle to oferta robi się coraz bardziej zróżnicowana i mamy bardzo dużo gier fabularnych i pojawia się możliwość zrobienia takich, które w ogóle fabuły nie zawierają, Do ludzi jakoś nie przeraża w tym momencie jeszcze, jedna, jeszcze taka jedna rzecz, którą bym chciał to powiedzieć to jest ciekawostka z początku e, rozwoju prasy polskiej e, otóż specyfika polskiej e, tej sceny komputerowej czy growej, tak nazwijmy, była taka, że e, jak zapewne wiecie no, dawniej to było tak, że właściwie wszystko u nas było e, pirackie giełdy komputerowe były działały w zasadzie przez pewien czas legalnie, potem półlegalnie sprzedawały pirackie oprogramowanie, to miało dla tego tematu takie znaczenie, że większość użytkowników dostawało grę nie mając tej historyjki, która najczęściej w tych pierwszych grach była opowiedziana w instrukcji na przykład. Więc myśmy mieli te gry często po prostu w takiej postaci czysto abstrakcyjnej, nie wiem, właśnie Asteroids czy, czy Space Invaders i nie mieliśmy w ogóle pojęcia, czy, że tam jest jakiekolwiek story i co ciekawe, ta potrzeba posiadania tego, tego, tej, tej fabuły była tak silna, że pisma polskie, wszystkie, dorawiały te fabuły. Wszystkie, to co my dzisiaj znamy pod nazwą recenzji, to w, jak obejrzycie sobie top secrety, czy, e, czy, czy, czy, czy pierwsze secret serwisy, to wszystkie recenzje polegały na tym, że na początku była pewne opowiadanie, takie mikroopowiadanie. Często jest, jest kiepsko napisane, nieważne. To chodzi o to, że była taka, była taka mała fabuła, która jakby dawała to tło, którego większość użytkowników grających na pirackiej wersji nie miała. To jest dość intrygujące, było to bardzo potrzebne. Jak się Czyli właściwie jesteśmy zgodni, że fabuły można się doszukiwać wszędzie. Nawet jak jej nie ma, to trzeba ją dopowiedzieć i wyobrazić sobie, żeby to miało jakąś bardziej spójną strukturę. No dobrze, a jeżeli mówimy o takich fabułach, powiedzmy w bardziej klasycznym rozumieniu, czyli mamy jedną linię, jedną linię narracyjną i właściwie no, myślę, że obecnie mówimy, można powiedzieć, że jakaś linearność fabuły jest raczej poczytywana za negatywną cechę gier. Znaczy to właśnie dążymy do tego, żeby mieć jak największy wpływ nie chcemy być, żeby ta fabuła była jak najbardziej rozbudowana. I właściwie dlaczego nas wrażli tak linearna fabuła? No bo jeżeli mamy do czynienia z filmem czy z książką, no to jest to jedna historia, którą poznajemy od początku do końca i jest w porządku. Tak Większość osób jest no raczej zadowolona, ale jak mamy do czynienia z grą, to okazuje się, że coś już trochę nie fajnie. Nie linearna fabuła nie drażni pod warunkiem, że jest zrobiona faktycznie od początku do końca i że jest to fabuła wciągająca, która ma jakiś, jakąś podstawę bytu, a nie jest zrobiona na odwal się tylko po to, żeby sprzedać jak największą ilość egzemplarzy. Ja myślę, że może w ogóle powinniśmy sobie jakoś zastymatyzować, czy różni się narracja od fabuły, tak? No bo po takim potocznym rozumieniu fabuła to jest zbiór prawda, wydarzeń się wydarzeń dotyczących zazwyczaj jakiegoś jednego bohatera, prawda? Narracja to jest jakiś tam sposób już porządkowania tych wydarzeń, ale myślę, że to trochę nie wystarcza, jeżeli, jeżeli mówimy o współczesnych mediach. Dlatego powołam się na teorię wywodzącą się z gruntu filmoznawczego, ale przez BKJZN, opiekunkę naszego koła, wykorzystywaną także do opisywania gier i właściwie wszystkich mediów. Więc narracja jest pewnym sposobem organizowania informacji o naszym doświadczeniu otaczającym nam świecie jest to taki sposób organizowania różnych danych przestrzennych i czasowych aby powstał pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który ma początek środek i zakończenie i który wpływa na nasz sąd o naturze właśnie zdarzeń, naturze doświadczenia i możliwości poznawania dlaczego w ogóle ten, ten wątek związany tutaj z osądem i z możliwością poznania, no, ponieważ narracja jest pojęciem bardzo szerokim. Na przykład religia jest także narracją, prawda? Narracją, która wyjaśnia nam funkcjonowanie i pochodzenie, prawda, tego świata otaczającego nas. są wszystkie przedmioty, prawda, na tych narracji chrześcijańskiej są kreacją Boga, nasze działania mogą wynikać prawda, z predestynacji itd. Tak Natomiast e, tych narracji jest znacznie więcej, chociażby jeżeli zajrzymy do Assassin's Creed, no to już ta narracja będzie zupełnie inna, prawda? E, chociażby na przykładzie prawda, animusa, gdzie, gdzie wydarzenia i sposób ich odkrywania jest związany z naszą pamięcią genetyczną itd. Tak Dobrym przykładem też zrozumienia tego uporządkowania są filmy biograficzne, prawda? ponieważ osądzamy tutaj jakby tą główną przedstawioną postać, jej, jej losy, jej historię i może to być przedstawione chronologicznie, może być przedstawione właśnie nielinia, nielinearnie poprzez różnego rodzaju inspekcji. I tutaj chyba takim klasycznym przykładem jest obywatel Kane, gdzie właściwie mamy nawet taką linearną, chronologiczną e, narrację, ale ta ostatnia scena nawiązuje, e, gdzie się pojawiają, nie wiem, czy widzieliście obywatela Kane'a? Aha, okej. Okay. Okej. Okay. No dobrze, to nie, chcesz, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę w takim razie psuć wrażenia, ale jakby ostatnie ujęcie daje nam dopiero możliwość interpretowania poprzednich wrażeń, tak? Poprzednich tych danych czasoprzestrzennych. Także sposób organizowania informacji to jest bardziej, wydaje mi się, złożone niż tylko porządkowanie fakulturą. To, to racja, to racja, a jeżeli jeszcze tak się przyczepię do tej, do tej linearności w, w, w grach, no to właściwie, no, bo ja się spotkałam już nie nawet, chyba do której pewnie, e, takie coś powiedziała, że no, mamy wielu zakończeń na przykład w filmach, mamy zakończenia alternatywne, wersje reżyserskie i tak dalej, a to się podobno nie cieszy takim zainteresowaniem, jak kiedyś myślano. To znaczy, człowiek obejrzy film po to, żeby poznać historię od początku do końca i właściwie mm. go nie interesuje, że tam jest 15 innych zakończeń i, że nie tylko część pisatry, osób. Są, nie tylko ja, na przykład, jak to się zaczęło, w ogóle się ciągnął szukanie. Znaczy, no co? Właśnie. Jest? No bo chodziło o to, że... na tyle zakończenia, to znaczy, no. to, która z tych historii jest kanoniczna? Jest ja potrzebuję. No. Ja muszę kanoniczna, bo mi to psuje w ogóle przeżycie. Właśnie to. Ten, ten pogląd się pojawił, że ktoś hmm. chce obejrzeć, poznać jakiś tekst, po to, żeby poznać te historie od początku i do końca. Tak? Jeżeli no. pojawia się wielość. Bo mówimy tylko na tym poziomie na przykład zakończeniowym, tak? Nie mówimy o jakichś tak, różnych tak. Ja jak to może się tak? W filmie, po tak. tak. mm -hmm. Waszych grach jest inaczej. No, no właśnie, chciałabym teraz tak, żebyś na powiedział, dlaczego w filmie to jest dziwne, w grze jest to naturalne, w miarę. Powiem końca tak, nie. Tak. do końca nie wiem, tak, nie, wie. tak nie, nie wiem czy powtarzalność. Nie. Ja myślę sobie, że po prostu zaakceptowałem to I tyle, mam nowe medium, nie, mam nowe medium, którego to jest siła. Ponieważ to jest jego siło, poza tym to jest różnica, kiedy ktoś mi przedstawia mhm. trzy alternatywne zakończenia i co, to nie jest tak, że ja sobie wybieram je. Mm -hmm. Tylko ja po prostu mam je przed sobą i nie, nie, to nie ja zdecydowałem jak te które z tych zakończeń jest właściwe. A mówisz też o filmie? Czy Mówię teraz o filmie, że w przypadku filmu to jest no moim tak. problemem, że mam trzy alternatywne zakończenia i ta historia jest jakby w tym momencie dla mnie troszeczkę zdezawołowana, bo ja właściwie zepsuto mi tą oryginalną, a nie dano mi alternatywnego kanonicznej opowieści. Teraz w przypadku gier zaakceptowałem to dlatego, że mam to poczucie, że to dzięki mojemu wpływowi wybrało, stało się tak, a nie inaczej. I ten, to moje przejście gry, to, jest, to też jest. Innym, mam dwie sprawy. Jedną sprawą to jest tak, jakby cały ten, cała ta paleta możliwości, którą gradaję, a jedną jest tak konkretna liczba możliwości, które zrealizowały się podczas mojego grania. Jak sobie ten ciąg scenariusza, który zrealizował się podczas mojego grania, no to, to jest jedna historia, którą ja uważam za kanoniczną w tym momencie, często tak jest, co, na, co podam jako, jako przykład, że zdarzało mi się e, ostatnio chociażby, grając w The Walking Dead, e, zdarzało mi się parę razy, kiedy moje decyzje były kompletnie nie takie jak chciałem i wiedziałem, że gdybym teraz szybko wyłączył konsolę i zagrał ponownie, mógłbym zrobić tak, tak jak chciał. Mhm. Ale miałem poczucie, że okej, okay, to się już stało, taka jest, taka jest moja historia, muszę to łyknąć, to byłoby wiele przyjemniejsze doświadczenie. Więc ja myślę, że to, to jest zasadnicza różnica, że to ja czuję, że to jest moje przejście, to jest moje, moja kanoniczna historia. Chciałem zauważyć jeszcze, że w filmie zakończenie jest dosyć istotnym elementem, jest, jest jakby puentą zwykle zwykle jest najważniejszym elementem filmu, więc jak rozróżnia Ci zakończenia, mm -hmm. to nie wiesz, który film oglądał. Jak zupełnie różne filmy oglądała. A w grach, w grach y, ważnym elementem jest y, spędzony czas z tą grą i, i zanurzenie się w nią. To jakby wiesz się w ten świat i faktycznie stajesz się tą postacią. No ale po, no powiedzieliśmy, że, że fabuła jest bardzo ważna i, tak, mm -hmm. i że, że w grze właściwie też musimy sobie dopowiedzieć, no więc... To zakończenie to tak możemy traktować trochę po to macoszemu, tak, musi, no bo musi, gramy i to jest ciekawe, za, poznajemy jest, historia, zakończenie jest dziwne zakończenie i, zakończenie i wtedy jest co? zwykle nagrodą. Jak jest złe zakończenie w grze, to wszyscy przyoczą. Mimo, że nawet może być dramatyczne, piękne i coś, ale, ale zakończenie zwykle powinno być nagrodą dla gracza i powinno być taką nagrodą... Powinno, być taką nagrodą, tak jak on grał, nie? że np. jak on mhm. chciał, oczekiwał czegoś, czegoś takiego, grał specjalnie tak, żeby tak... Tak, no to... gracz nie przeżyje Katarsz, jest wow. na zakończeniu, później jest y, y, żale na forum, że zakończenie jest złe. Mhm. No. Tak, znaczy, ja bym się Tyś... zastanawiał, czy, na, czy możemy rozpatrywać to w kategoriach mhm. nagrody. Ja bym tutaj był bardzo ostrożny, bo jeśli mówimy zwłaszcza o gra, grach, które bardzo wiele czynników, tak jak nie wiem, powiedzmy z, m, Fallout New Vegas i tego typu gry, one również uwzględniają to, o, dzień dobry, one również uwzględniają um, nie tyle Wasze poczynania, co to, czego na przykład nie zrobiliście albo co mieliście, albo gdzie była Wasza wina, że coś się schrzaniło. I, i to również jest uwzględniane w zakończeniu, więc to nie tylko jest tak, że właśnie zakończenie jest nagrodą, tylko może być też takim, no, to nie jest kara na pewno, ale... Um, Konsekwencja, tak. Przy czym właśnie w takim negatywnym znaczeniu tego jak się impact po angielsku, tak? To, to jest zły wpływ. No myślę, że Padach Miłowega jest w ogóle jest ciekawym przypadkiem, tutaj też już padło to określenie, prawda? Gry jako świata i, i sandbox od razu, prawda? Przychodzi nam na myśl, też mówię się o zanurzeniu i mesy, to jest właśnie charakterystyczne dla tych tekstów, które właśnie funkcjonują jako świat. I, i wydaje mi się, że to jest właśnie siłą, siłą falauta, że jakby już te zakończenia nie są tak nawet bardzo istotne, jak to samo doświadczenie, prawda? Odkrywanie tej, tej narracji na podstawie danych właśnie z, z tej piaskownicy, w której możemy się pobawić. Generalnie, generalnie jest to dosyć rzadka rzecz w grach, tak jak mamy w falloutach, tak jak mamy, nie wiem, przypuszczam też generalnie w serii Elder Scrolls, tak jak mieliśmy w Alpha Protocol, twórcy dają nam duży świat, w którym możemy odkrywać mnóstwo rzeczy, ale możemy też mnóstwo rzeczy ominąć, i to jest ok. To nie jest tak, że musimy każdy zakamarek zwiedzić, i, i bo inaczej jesteśmy ukarani z tego tytułu. Alfa protokół, mimo że jest słabą grą, jeśli chodzi generalnie o mechanikę, to jest świetnym przykładem. Tak dla nas w żaden sposób nie każe za to, że myśmy coś ominęli. Wprost przeciwnie, daje nam wolną rękę. Omini sobie. I tak będzie ok. To jest twój styl gry. Baw się dobrze. Ja myślę, że się, jak szukamy tych analogii do filmu i tak dalej, to... Ja, czy my nie szukamy, e, tak? To szuka, no tak, ale tak. No, powiedzmy, że analogia do filmu, prawda? E, to jest często. Bo to, może, e, to może chodzić, e, jeśli chodzi o, o to, że preferujemy nielinearne e, gry. Mhm. Chodzi o takie e, poczucie, że, z, że realizuje się pewien potencjał danego medium. Tak Jak na przykład, e, mhm. jeśli ustawimy kamerę w teatrze i będziemy filmać spektakl, to to nie będzie pełnoprawna sztuka filmowa. Naszego? No to będzie poczucie jakiegoś niedosytu. że ta kamera się nie rusza, że nic się naprawdę, naprawdę, naprawdę się nie dzieje. Tak jak mieliśmy w początku XX wieku ten film, film DART, mm -hmm. to były filmowane spektakle, które właściwie nie były. No wiesz, film miał być tak ciekawy jak, tak, jak... Ja chciałam powiedzieć, że jest taki irański reżyser Abbas Kiarostami, który ma taką całą serię filmów Five, ten, ten, uh -huh, ten, uh -huh, które składają się właśnie ze statycznych ujęć uh -huh. na zasadzie jakieś tam koczuszki na brzegu. Hmm, I tak długo. Także Także, no I, i co? I to, I to jest prawda bardzo, twój, twójca. Znaczy, mi się wydaje, że, jest tak, że w grach e, to my produkujemy pewną historię, jakby prowadzimy ją, identyfikujemy się z bohaterem bądź bohaterami i przeżywamy tą historię tak, jakbyśmy, jakby to ona nas dotyczyła. Natomiast. W filmie odbieramy ją tylko i to nam wystarczy, chcemy poznać historię, która już się gdzieś wydarzyła w jakimś innym To, innym, jest, bardzo innym, ważny, innym to jest bardzo ważny w ogóle punkt, dlatego że przekładając to na nasze akademickie terminologie ludologiczne, to jest właśnie różnica podstawowa między narracją i symulacją. Nie wiem, pewnie nie zdążyliście zetknąć... No, ale nie przeczytam. Tak, bo nie ja właściwie tak bo to jest w ogóle kwestia narracji w grach to jest jeden z pierwszych, jedno, jedno z pierwszych zagadnień, które się pojawiło w nauce o grach. Nie będziemy już chyba się tutaj no, e, bawić w ludologię i narratologię, bo to są strasznie wytarte teorie, ale ciekawe dla tych, którzy nie mieli się okazji z nimi zapoznać i właśnie na naszym profilu facebookowym tego wydarzenia takie trzy linki e, umieściłam, ale najciekawszy z nich chyba, e, to jest taki punkt właściwie, dobry punkt wyjściowy do, do rozmowy na temat narracji w grach. E, to jest e, fragment, wstęp do książki Mary Lou Ryan, która jest mhm. narratologką. E, była mowa o tym, bo ja niestety nie nie. Jeszcze nie, nie, nie. Tak sobie, sobie I posunąć. ona pisze o tak zwanych transmedialnych narracjach. I ta książka się nazywa, o ile dobrze pamiętam, Neurotology CROSS MEDIA. Mm -hmm. Naprawdę polecam świetny wstęp, bo pokazuje złożoność tego problemu i ujęcia narratologiczne z różnych perspektyw. No i wplata w to wszystko właśnie gry. A wyszliśmy właśnie od swojej obserwacji, która, jak się okazuje, jest również ma swoje zasłużone miejsce w tym w kanonie, tak, dokładnie na raz, Na naszej myśli dużym mózgu. tak, kawę, Duży tak. <laughs> ja myślę, a ja jeszcze jedną rzecz tak. chciałbym powiedzieć, bo Proszę. ja to tak e, ja to mam wrażenie, że właściwie dużo w tej linearności mnie irytuje w grach to, że jestem prostu leniwy i to jest tak, że jak gra wymaga ode mnie działań, a jednocześnie przedstawia mi historię, którą mogłaby przedstawić bez moich działań to ja się czuję zirytowany i to autentycznie jest pamiętam. I po prostu tak na zasadzie, po, po co ja ci właściwie jestem gro potrzebny, Żeby naciskać ten przycisk, skoro właściwie tak naprawdę jest to fikcja i mogłabyś się przejść sama, bo jesteś tak, e, tak linearna, a ja bym sobie tylko obejrzeć. Zatakuj z co chodził, jak mówiłem o nierealizowanie potencjału medium. Tak, więc jest, jest, tu są dwie sprawy. Bo po pierwsze jest to, że mam takie poczucie, Czegoś nieeleganckiego. To jak ty mówisz o tym, że jak ktoś ustawi kamerę w teatrze, to poczucie, że to jest takie nieeleganckie lekko. Masz fajniejszy sprzęt, zrób coś z nim. Po co go tutaj stawiasz, skoro, masz zamiar, skoro nie, nie masz zamiaru nim poruszyć? Okej, okay, może chyba, że tak, to, to chcesz pokazać, że tak można, ale ja to już wiedziałem wcześniej. Więc, e, ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka, że gry, i tutaj jest specyfika gier, one wymagają od nas pewnej aktywności. To jest dodatkowo to, że ja zostałem tu zaangażowany, zostałem zmuszony do tego, żeby moje mięśnie pracowały, żebym się zastanawiał nad pewnymi rzeczami i potem się okazuje, że to w ogóle wszystko nie było potrzebne, że mogłem sobie przykleić przycisk do w, w padzie, przycisnąć czymś i się, by się przeszło. Cegłą. Tak, cegłą by się przeszło, <śmiech> więc <śmiech> oczywiście tutaj to jest e, e, pewna przesada, chociaż na przykład przy the moon", które bardzo mi się podobało, to jest na granicy tego, że można tam by nacisnąć przycisk. Tak żeby się przeszło sama. I tu ja się, poczu, ja się czuję w jakiejś mierze trochę nabrany w tej. Tak jakby ktoś wykorzystał mnie i właściwie nie wiadomo po co. Tak, ale właśnie ma, w grach jest taki problem, że mm, tu demon jest dobrym przykładem gry, takie które wykorzystują fabuły generatywne lub e, przynajmniej coś zbliżonego do tego, tak jak Fallout New Vegas, tak jak nie wiem, the tak. e, Mimo wszystko jest duży problem, żeby ocenić jakość tych materiałów. To znaczy, e, bardzo często ten przekaz jest na dosyć wysokim poziomie. I mimo naszego udziału lub braku udziału, to można w jakiś sposób stopniować. Też nie zgodzę się z tym, że, gra, że gry zawsze muszą być, muszą wymagać naszego zaangażowania w ten sposób, że musimy się wczuwać w daną postać. Są gry, które wręcz z premedytacją stwierdzają, a, a, kupczyku, ty jesteś, albo dziewczynko, ty jesteś tutaj obserwatorem. W sposób wręcz bezczelny. Robi to Spec Ops the line na przykład, który jest, jest jedna z pierwszych scen, i idą sobie panowie przez pustyny. Czy tym tak, no bo to z kolei jest kolejna gra, która jest trochę zepsuta, więc no to trzeba, mieć, trzeba mieć cierpliwość. E, tak, natomiast tam jest wyraźnie powiedziane od samego początku. Jest, jest wyświetlana lista płac w momencie, kiedy panowie sobie idą przez pustynię e, i w, w pewnym momencie jest adnotacja special guest i twój nick na Steamie, psn czy no Xbox Live. Jesteś obserwatorem, to nie jesteś tym panem walkerem, Aha. tylko, um, także ja, tu, ja tutaj widzę największy problem w tym, że nie jestem na przykład w stanie ocenić To The Moon dużo niżej od, nie wiem, na przykład Dishonored, tylko dlatego, ja, że ja jestem tam bardziej pasywny niż aktywny. Ja tutaj, ja nie oceniam tej, znaczy wiesz, dzisiaj jakby tematem jest e, fabuła i sposób opowiadania fabuł, czy też, e, gdybym miał oceniać fabułę To The Moon", to już o tym wspomniałem przy jednym ze spotkań, to jest w ogóle moja fabuła numer jeden w grach, w ogóle, mhm. więc, e, ale jednocześnie sposób opowiadania tej fabuły, jest bardzo kiepski. W mhm. tym sensie, tak. że nie korzysta w ogóle z żadnych I... cech tego medium. Zgadza się tak. No bo internet jest się na planta. Każdy, kto obejrzy sobie to na YouTubie, ma doświadczenie właściwie tak, jakby grał. W nich tylko położy palec na klawiaturze. E, więc, e, więc, więc, więc to jest trochę takie doświadczenie, nieco. I, i to jest pewien problem. Ja tylko dlatego na to wskazuję, doświadczenie że. że klawiatury. Doświadczenie klawiatury jest potrzebne. E, <śpada> Ciekawa historia w słabej grze de facto, nie? Tak. Tak, ale, ale wybitna historia, no to jest właśnie Wspomnę o takiej grze, którą być może, ona jest dosyć w zasadzie taka, znaczy było w niej głośno, ale, ale być może nie, nie każdy w nią grał, bo, bo było głośno przez krótki czas. To jest, gra się nazywa 30 Flights of Loving. Nie wiem, czy graliście w tę. Grę. Nie. Słyszałem, widziałem na Flights of Loving jest na Steamie. Eee... reklamę ktoś nie, ja, nie. Pan reprezentuje Steam. Nie, nie. Jeszcze. E, więc, e, więc, e, no, ale w każdym razie jest tak, że e, to jest intrygująca gra w kontekście naszej dyskusji, dlatego, że ona po pierwsze jest, ma te same wady, które ma Tudemun, to, to znaczy jest po prostu do bólu liniowa. Po drugie, uwaga, jeżeli ktoś chce, chce usłyszeć o krótkiej grze, to jest naprawdę rekord, z tego, co ja widziałem, trwa 13 minut. W sam raz, no, dla zapracowanych osób. Przechodzi się ją, przechodzi się, tylko to, jest, to, to nie jest coś takiego, co można potem jakby przechodzić wielokrotnie, na pozór zaraz o tym powiem, bo przez te 13 minut odpowiedzialna cała, cała historia. W sposób bardzo interesujący, dlatego, że tam jest taki, taki mały trik związany z narracją w grach, to dlatego nas wydaje się interesująca. Mianowicie, bardzo charakterystyczną cechą narracji w grach jest to, że to, co normalnie w filmach jest wycięte, w grach jest obecne. Czyli jeżeli ja sobie idę przez jakiś korytarz, w filmie byłoby cięcie, a w grze przecież idę sobie przez ten korytarz. I idę, idę i dochodzę do drzwi. No tak, niemal A w tej grze jest zrobione to tak jak w filmie: zaczynacie gdzieś iść, wcięcie. cięcie. Jesteście w tym miejscu, gdzie chcieliście dojść. Tak, kierujecie się w jakąś stronę e, drzwi, ciach, macie cięcie tak jak w filmie: znajdujecie się po drugiej stronie tamtej drzwi. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę te 13 minut zostają, Tak, Zostają. Tak naprawdę gdyby je wypełniono tymi Utańmy. typowymi dla gier zagraniami, to spokojnie dwie godzinki by były. A może godzinka, nie? Ale co jest interesujące w tej grze, to jest to, że po przejściu tej gry macie ochotę, ponieważ fabuła jest bardzo zagadkowa, macie ochotę wejść w nią ponownie i ja przechodziłem ją chyba z 6 czy 7 razy w nadziei znalezienia pewnych wskazówek. I tutaj, jest, tutaj jest jej wyższość nad moment, dlatego że ona jednak daje możliwość łażenia po otoczeniu i oglądaniu otoczenia. Więc to jest też taka charakterystyczna cecha gier, o której nie wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o narrację, że gry opowiadają pewną historię otoczeniu i ona z tego robi e, sporą, sporą zaletę. Obejrzenie jej na YouTubie właśnie nie wystarczy, bo jak zobaczycie ją na YouTubie będziecie mieć bardzo dużo pytań i wątpliwości i będziecie mieli ochotę zajrzeć pod jakiś stół albo e, zajrzeć, przeczytać jakąś gazetę, ale ten akurat powiedzmy Let's Player tego nie zrobił, więc nie możecie odtworzyć tego doświadczenia przeżyć tego doświadczenia które chcecie to wyczuwa z kolei bardzo yy, w pewnym yy, słowo czasu głośnym modu do h 2K Stany Parabolu który tutaj historia po prostu yy, tutaj w zależności od tego co raz robił gracz historia się rozgrywa historia się praktycznie zmieniała yy, całkowicie Yy, całość była jest opowiadana przez yy, narratora, yy, który, na, który mówi, yy, co Stanley w tym momencie robi. i Jest na przykład sytuacja, kiedy stoimy w pokoju z, z, z drzwi po lewej i po prawej stronie. Narrator mówi, że Stanley poszedł yy, na drzwi, yy, drzwi, drzwi, po lewej po, drzwi po lewej stronie, ale gracz może przejść yy, drzwi po prawej stronie. I wtedy się zmienia też rola narratora który się zaczyna tutaj być takim trochę yy, antagonistą. Zaczyna, no. okazuje się, że on niby tą kontroluje historię, tylko że później się pojawiają inne drzwi, przez które jak się przez nie przejdzie, to się, znowu, to się historia znowu inaczej zmienia i tam bodajże z tego, zapamiętam, jest sześć różnych zakończeń i każdy z nich jest diametralnie inne od tego. Każd pocz początek historii jest taki sam, ale każdy, yy, każdy drzwi to można by powiedzieć inną fabułę. No. Nie, nie, nie gra, w to, gra może mieć taki sam początek, środek i zakończenie, być całkowicie liniowa, a pomimo to nie być produktem, który przejdzie się sam. Dlatego, że e, jeśli grałem np. w Turoka, który ma zakończenie takie same niezależnie od tego co ja zrobię, e, to można tą grę przejść cały czas mając w dłoni karabin i wpadając do wszystkich lokacji w stylu Rambo, a mogę chodzić z łukiem, chować się po zakamarkach i eliminować przeciwników jednego po drugim. To jest chyba kwestia egotyczności, prawda? To no. jest też dobry przykład Widzisz? Znowu mnie zainspirowało <grym <grym <grym co co się, yy, yy, Zaraz sobie to fajnie przełożymy special narrative yy, I to jest dokładnie to, o czym mówisz Tutaj nie tyle ważna jest może sekwencja wydarzeń, Co po prostu sam fakt yy, przemierzania tej przestrzeni Czyli taka, nie wiem, fabuła no. przestrzenna Narracja otoczenia Narracja otoczenia lepiej się bardzo, tak. A co z tym jest związane? Emergent narrative czyli, yy, Właściwie to Ty yy, wspomniałaś o takim użyłeś takiego fajnego terminu w po polsku, opowiadaniu o to czego? Fabuła generatywna Fabuła generatywna, dokładnie Przez, yy, ja Myślę, że ja można by było yy, właśnie nazwać fabułą generatywną Podoba mi się już Pojawił się też, no to właściwie od tego, trochę zaczęliśmy od tego aspektu powtarzalności no i jeżeli mamy taką fabułę cudowną, tak jak Paweł powiedział, jest fabuła, która absolutnie jest dla Ciebie najlepsza w na I no pewnie każdy z Was ma taką grę, której fabuła jest właściwie podstawą. Przechodzimy tak gra od początku do końca i co, wracamy do niej, czy nie? No bo właściwie no gra, jej aspekt powtarzalności jest ważny. Czy mówisz się powiedzieć, bo jest to oboje tak? linearne, bo to nic... jest mierybnie linearna? Właściwie, że jest. Tak, problem, ja, ja mówię o tej fabule, która jest wiecie, bardzo wiecie. Linearne, tak? Tylko... Właściwie, poznajesz historię, wiesz wszystko, też cele są zrealizowane. I czy taka gra ma drugie życie? Czy, czy kiedy, zgnąca, kiedy, to kiedykolwiek to tak, kiedy taką... tak, tak, tak cyklicznie chyba, na tej zasadzie, żeby właśnie spróbować otworzyć to doświadczenie. Nie ja mam taką grę jak na przykład to jest Dreamfall. A to jest bardzo smutna w gruncie rzeczy historia, mm. dosyć przygnębiająca. Rozgry ja po chcesz się posmucić Podaję jeden przykład, dlatego że tam rozgrywka jest fatalna. I w Druga innym... część jest de delikatniejsza. Tak, tak, oczywiście. Tam, roz tam rozgrywka polega głównie na łażeniu, na zbieraniu przedmiotów. Jest kilka fatalnych zagadek, które się przytrzymują w miejscu. I to jest jeszcze jest do tego poskutna walka. I to jest wszystko. W tej grze naprawdę nie ma nie ma dużo więcej. Natomiast tam jest bardzo ja bardzo, się bardzo ładna 100. A fabuła jest nieskończona. A Przecież tam fabuła jest nieskończona jeszcze. No wiadomo. Tam jest, tam jest bardzo, bardzo ładna była bardzo ładna taka smutna opowieść. O, to, jest, to jest w tym sensie logiczne następstwo najdłuższej podróży, że pierwsza część była jakby takim radosnym dorastaniem, a tu już jest, już jest dojrzewanie. Znaczy smutne dojrzewanie. Smutne dojrzewanie, tak. Um, to wiesz, to dochodzenie do, do tego, że, że jednak wszyscy jesteśmy sami w wszechświecie świecie i tak dalej, ze swoimi umysłem i tak dalej, i tak dalej, i tego typu rzeczy. Ja to to jest, nie jest nie bardzo przynębiające. No, to my ty też już wiesz, ale to wiesz, to, to jest widziane z perspektywy na, na, jeszcze nastolatki, która jeszcze będzie musi zostać najpierw wstrząśnięta. Ona się musi dowiedzieć, że nie ma świętego Mikołaja. Tak, ona się, ona, się, ona, się, ona się z tym pogodzi. To jest ten drugi Age poziom świętego Mikołaja. Tak, tak, tak, tak. Natomiast jeśli chodzi, tam, uh -huh. jeśli chodzi o rozgrywkę, to... Nie nie bardzo. Ja bardzo. To jest tak. jeden z najgorszych sequeli, jakie kiedyś. A ja bym chciał przed tym przestrzec, przed przychodzeniem ponownie fabuł. Zwłaszcza yy... tych, które pamiętamy z dzieciństwa. Zwłaszcza... O, to nie, to już w ogóle nie należy robić. Ja teraz zobaczyłem Reksia i to było Miszy <gulę> <gulę> e, Misiu, misiu szaty, też nie polecam, straszne oświadczenie. Tak. E, ale wracając. Do... To jest e, z dzieciństwa, zostawmy w spokoju. Tak, tak, ale teraz wracając do gier, to e, miałem takie doświadczenie z Heavy Rainem to To mi się, ba to zapytaj, się bardzo podobał. Naprawdę bardzo mi się podobał, świetnie i właśnie doświadczyłem go jako takiej historii o jakiej wspomniałem. To znaczy to była taka moja historia nie było to w końcu maja, jak sobie życzyły problem. Ale yy, to potem to mi tak to przyszło, do głowy zagram sobie ponownie i wtedy oczywiście wiedząc to co wiedziałem mogłem podjąć inne decyzje. I zacząłem podejmować inne decyzje i po prostu cała ta fikcja prysła. Okazało się, że w ogóle nie, ja tam bardzo mało zrobiłem, mi się wydawało, że miałem jakiś wpływ, że to wszystko jest tak naprawdę linearne i że to kompletnie nie jest moja historia. Ja jakby miałem poczucie zajrzenia za kulisy, co mi kompletnie zepsuło zabawę. Kompletnie mm -hmm. zepsuło zabawę, więc tu jest pewne ryzyko, że jeżeli gra daje jakiś tam element interaktywności, to być może, to jest ryzyko, że możemy sobie zepsuć zabawę, na przykład z The Walking Dead celowo tego się nie robię, bo jestem prawie pewna, że byłoby to samo. To tego David tylko do pojedynczego przejście. Tak, tak, tak. No właśnie, bo to jest kolejny element powtarzalności w takim razie występuje, ale to jest jeszcze zanim do tego doszliśmy, to powiedziałeś wcześniej, że jesteś właśnie zbyt leniwy, żeby... Tak. Czyli jest tajna fabuła. A co jest w momencie, kiedy mamy wiele? tych yy, rozwiązań, kiedy możemy właściwie, właśnie no, grania, gra nas skłania do tego, żeby jednak spróbować podejmować inne decyzje od początku i jakoś inaczej wpłynąć na tę fabułę. Robicie tak, że po tej swojej historii, którą uważacie za własną, którą poznacie od początku do końca, czy właśnie bo no wiem, że Ty nie polecasz tego, tak? To jest, ja w sensie, to jest złe ja doświadczenie, aby ja tego no nie robić. Wiedziane, ja w Fallouta trójkę zaczynałam pięć razy, bo nie mogłam się zdecydować i za każdym razem po wyjściu wracałam i zmieniałam sobie postać. Czy do megatonu. Po megatonie, kiedy najbardziej reakcowała mnie jednak Nabranie doświadczenia, zdobycie jakiegoś zaufania tych mieszkańców, a później wysadzenie tego miasta. <śmiech> Wracałam do początku gry, żeby jeszcze po raz piąty i jako inna postać przejść do momentu właśnie wysadzenia lub nie wysadzenia tego miasta. Także... Ale, może potem być potrafiłaś, taka osoby, która ale może potrafiłaś na przykład. Się nie, ja miałem, takie, ja miałem takie ciągoty, żeby to zrobić, ale właśnie to, co powiedziałeś o zmianie postaci, mi uderzyło, bo ja wtedy też od razu myślałem o zmianie postaci. Bo chyba bym sobie to w głowie ułożył jako taką alternatywną historię innego innej osoby. I wtedy to byłoby dla mnie dopuszczalne. No, ale gdyby to była ta sama, tak jak właśnie w Heavy Rain, The Walking Dead, gdzie to jest jedna postać. Jeżeli to by miało się zdarzyć inaczej, to by miał takie poczucie właśnie jak z tymi alternatywnymi zakończeniami na co dni. Coś jest nie tak, to, to nie jest ta historia, to, to się nie zdarzyło naprawdę. To zależy też od sposobu odbioru, czy my <gry> e, przechodzimy tą grę po to, żeby stworzyć tą własną historię jedną, kanoniczną tylko dla siebie. Czy przychodzimy ją po to, żeby sprawdzić wszystkie możliwe opcje, poznać każdy za zakamerek świata, poznać każdą postać i każdą możliwość? No właśnie to, to, to mnie ciekawi. czy rzeczywiście gramy tak, żeby poznać ten każdy zakamerek świata, czy gramy po to, żeby... no to teraz będzie o ogólnienie, ja tak? czy gramy po to, żeby poznać tę jedną swoją wymarzoną ja historię? Ja osobiście gram z tego drugiego powodu. Nie ja miałem jeszcze to. gry, którą bym przyszedł tylko raz, z tego powodu, że jest moja historia i więcej nie chcę do tego ja, ja bym tutaj jeszcze rozróżnił yy, samą eksplorację, czyli właśnie szukanie lub omijanie jakichś tam lokacji i, i, i, i, względną dokładność lub niedokładność w tym ze stylem gry jako takiej. Nie wiem jak wy macie, ale ja na przykład mam tak, że niezależnie od tego w jaką postacią zacząłbym grać to i tak zawsze kończę tak samo. No, to znaczy, zawsze zawsze ja. gram takim samym stylem gry. Nie, zawsze gram takim samym stylem gry. W próbowałem różnych rozwiązań. Dobrym, do, dobrą, czy Byłem dobrym, słym, ale zazwyczaj kończyło się i tak na jakimś snajperze, złodzieju. Ten generalnie chciał dobrze do To jest do do to. Jest ta, tak? Kto jeszcze chciał dobrze, dobrze to ta, tak? do świata? A, to to dobrze, mamy tak, te pięć typów gracza, p prawda? I nie byłem w stanie od tego uciec na przykład. No, no, to tak. chyba nie jest twój typ, wiesz, psychologiczny, przykro. Nie to coś takiego. Ja gdzieś bardzo chciałam. Ja bym nie złodziej, bardzo fajna. Gdzieś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że kiedy gracz tworzy postać, którą tworzy jakby trochę na swoje podobieństwo, że stara się przeżywać tą grę na swój sposób, też decyzje, jakie podczas gry podejmuję, nie odbiegają od tego, od własnych yy, poglądów, od yy, własnych zasad moralnych. Dlatego też można... Nie do końca chciałem powiedzieć. Ja gram to jest, rodzy, to jest jak bardzo karty. różne, tak. Tak. Ale to kwestia wizualna, to jest ja że, myślę, że tu, poboczna zupełnie. Żeby, żeby naprawdę z czystym nie, ja ja tekst, coś takiego, to, trzeba było zrobić dobre badanie no, socjologiczne a, z dużą, dużą, dużą krótką. Hmm. I zapewne wiecie, jest... że każdy robi to i tak inaczej, tak? że nie można jakiegoś takiego wniosku sformułować. Ja miałam tylko takie, y, taką możliwość zapytania kilku, y, przy okazji właśnie polauta trójki y, studentów, jak to wygląda u nich, czy są dobrymi czy złymi postaciami w tej grze i jak, i jak w nią grają, to faktycznie w tej malutkiej grupie, jakichś 15 osób, większość twierdziła, że jeżeli przychodzi grę po raz pierwszy łapie się na tym, że podejmuje takie decyzje, jakie podjęłoby teoretycznie w rzeczywistości czy to o czym mówisz po raz drugi eksperymentuje ale to jest bardzo mała próbka, to by trzeba było sprawdzić, czy tak to wygląda faktycznie Właściwie to, że dobre decyzje są lepiej nagradzane przez twórców i jak chcemy mieć silniejszą określenie to mamy trzy to pani nie, to to jest, jest nieźle pod... rozpracowany ten system bo, bo jeżeli jesteśmy już do... chyba nie opłaca się być kimś pomiędzy jak, się, jak jesteśmy już bardzo to złą postacią to też zyskujemy Cześć, na sam ja już że tak, tak, to jest utaro rt, z utaro szkolnych RPGów jak Baldur's gdzie bycie chaotyczne zły, czy ogólnie zły był bardzo trudne i hmm. trzeba było naprawdę namęczyć się, żeby być tym, tym złym. bo to jest niechowawcze no, no właśnie, no, to jest you know? Ja powiem, spróbowałem być zły w Infamous. To jest taka. W pierwszej części infamous tam można wybrać na początku dobre moce. Chciałem być zły takim rocznym, żeby miało być fajnie i okazuje się, że to było tak trudne bo od razu jak byłem taki zły, wszyscy mnie nie chcieli w miastach, atakowali mnie ja ich rozumiem, ale ale, ale ale mogli to twórcy zrobić jakoś tak, że oni na początku nie wiedzą kto, kim ja jestem, no nie wiem, w każdym razie to było strasznie trudne, to jest dokładnie to co mówisz to było tak trudne, że musiałem zrestartować grę bo to było nieprzyjemne zbyt. ale może to jest kwestia też okoliczności, tak? w Falloutie mamy jednak do czynienia z apokalipsą i z rozpadem jakichś tam wartości moralnych takim bardziej, że każdy walczy za siebie tak, A natomiast w takich grach jednak tam jest jakiś ustalony porządek społecznej tak. hierarchia i tak dalej. To tak jak samo jak tutaj. W życiu prawdziwym jest trudno być złym, Trzeba się na tym postarać. Może jednak jednak może, dobry nie, powinieneś spróbować po, po, raz, po raz kolejny przejść Walking Dead, bo tam się może okazać, że ze względu też na ten rozpad społeczeństwa może być to ciekawie rozegrane. Ja wiem, że się boisz, bo... E, nie, nie, nie. Ja bym sobie tego nie zrobił, mi się tak podobało, że żeby... mocno Eee, więc eee... To też jest kluczowa obserwacja. Z to było tak strony... fajne, że już nie chcę innej tak, historii. Tak, nie, nie to, jest, to jest moja historia, ona, wszystko, ona tak przebiegła. Ja po prostu nie mam zamiaru jej przeżywać w innej konfiguracji. To byłoby całkowicie w przypadku tej gry, bo w przypadku Fallouta ja bym się pobawił w takie rzeczy. To, to, że nie robiłem tego, to wynikało raczej z braku czasu niż z, i raczej z tego, że jest dużo innych nowych gier niż z mojej niechęci. Podczas kiedy The Walking Dead to jest, ewidentnie chodzi o to, że ja po prostu mam to poczucie, że jest kanoniczna historia, którą ja przeżyłem, nie mam zamiaru poznawać alternatywnych alternatywną, bo to zepsuje zabawę. Z drugiej strony ciężko być dobrym GTA. Nie, nie, nie wiem, czy da się przejść tą grę. Całkowicie przestrzegała prawa człowieka. To jest się to, żeby być że się zatrzymują tak dalej. Tak, To gdzie nie, nie, nie pozwala przejeżdżać przechodniom, chociaż jest taka możliwość. A to boli? Tak. To boli. To Tak, Bo, kobieta, ja rozumiem, wszyscy mają ten paru Właśnie, żeby Coś w tym jest. Ale w można nie być bardzo złym. Można być trochę smyżdżą. Mniejsze zło, można. By tak, można być. E, No to je, zapewne się tak. <grym> Można przeprosić, mi Dałem się złapać. E, to zapewne się nie zgodzicie już teraz no, ze, ze słowami Stevena Pula, który kilkanaście lat temu powiedział, że właściwie gry sobie nie radzą z opowiadaniem <grym> historii. One sobie nie radzą <grym> też z, to to, to to z, z tym skreowaniem bohatera i z całą tą. To było na początku da, da 2000 lat 2000, 2001 chyba albo drugi rok. 99. 99. A, o Stephenie czasami O, no, happy. Tak. O Stevenie który powiedział, A, okay, że gry tak. sobie nie radzą z opowiadaniem historii. No tak, że, tak koniec no, lat 90. 99. No, jak to się zmieniło 99, sign, teraz? Bo no, że zmieniło no, tak, no bo się zmieniło na pewno. Tak, nie ma... ja, ja, jak, jaka była.. jaka było była, była, była, dalsze nie, nie radzą sobie, bo... Nie radzą sobie, bo są... Nie, nie są do tego stworzone, tak? Że... Najbardziej znana jest y, taka sama wypowiedź, która zrobiła parę lat temu bardzo wiele szumu. Jest, y, to jest wypowiedź amerykańskiego krytyka filmowego, który teraz nazwisko mi Eberta. Eberta. Kogo? Kogo? E, tak, e, tak. E, rodzaj e, Tak. Rodgera czyli, że gry, są sztuką, gry nie, nie są sztuką. To, jest. Sztuką. to tak. jest dosyć ciekawa rzecz, bo to w ogóle pokazuje, jak, jak, jak kiepsko pod względem... Mhm. E, przekazywania informacji e, w tej chwili jest w internecie, bo to jego zdanie, że gry nie są sztuką, to rozeszło się tak, że wszędzie one było właściwie widoczne, ale nigdzie nie było widoczne tego jego bo, bo on w odróżnieniu od e, wielu ma, miał pewne bo. I to było bo, było interesujące. To w ogóle był tekst Jego teza była taka, że gry nie są sztuką, ponieważ opowiadają właśnie historię, która nie ma kanonicznej wersji. I jest zawsze pewnego rodzaju wypadkową działań gracza, a jego zdaniem sztuka musi być z definicji czymś, co autor kreuje i kontroluje w stu procentach. Tak jak... oczywiście. Oczywiście, oczywiście, tylko chodzi o to, że to jest bardziej, o wiele bardziej interesująca teza, niż takie banalne rzucenie sobie e, e, gry nie, nie mogą być Więc To jest e, teza akurat idealnie pasująca do naszej rozmowy. W takim wypadku mało, że... powinniśmy wywalić do kosza całą muzykę, muzykę klasyczną, skoro Chodzi ci o improwizację? Nie, chodzi mi o to, że przecież no, nie wszystko w jakiś sposób wykonanie utworu różni się od tego, co jest w bardzo dużo napisane. No tak, no oczywiście, no, jasne, jasne. To, znaczy, wiesz, to, to jest interesujące za moim zdaniem, dlatego że ona pokazuje właśnie dokładnie to, że niektóre osoby jeszcze jakby nie zaakceptowały tego, że mamy nowe metod. To po prostu próbują dostosować do tego medium tradycyjne metody jego oceny. I tutaj Ebert to, Błąde, z z Błąd, to, to jest piąste, Błąd de Berga, moim zdaniem. zdaniem. Na tym znaczy, tak, no z jednej strony mamy taką tendencję, ona nie jest zła tak wbrew do dlatego że m, zawsze będziemy, wszelkie nowe media, próbowali w jakiś tam sposób, może nie przykroić, ale powiedzmy, że oswoić, porównując je do innych mediów. No jasne, jasne. I medium, które będzie skazane wyłącznie na ocenę w, w obrębie siebie samego, albo umrze, albo będzie, te kryteria oceny będą na tyle słabe, i merytorycznie to będzie słabo, bo nie będzie żadnego odniesienia do czegokolwiek zewnętrznego, że, to, że, że po prostu to będzie tak jak, nie wiem, tak jak jakiś bardzo skupiony na sobie tylko i wyłącznie fandom fantastyki, mm -hmm. który nie będzie w stanie przyjąć do wiadomości, że jesteś takiego jak literatura piękna i radzi sobie na przykład dużo lepiej z pewnymi kwestiami. A, więc to akurat, ja rozumiem tą tendencję, że to jest dobre porównywanie w takim aspekcie, żeby, żeby to mm, Mając, jakiś tam, um, mając, no, mając szereg narzędzi poznawczych, tych klasycznych, próbować to jakoś uh, Ale przyłożyć do tego. Miałem wrażenie, że tutaj bardzo silna jest właśnie, że taki argument wychodzi się z, z tego, że w narratologii bardzo silny jest argument o tym, że narracja albo fabuła najbardziej związana jest właśnie ze słowem pisanym. Mówione ma Tak, właśnie. to jest z tak. przeszkodą wizualną, czy, czy z grami, które w ogóle... Z wizualną to już chyba trochę bardziej. Z, w, z, jest straszny problem z interaktywnością. Jak hmm. oceniać jak, jak interaktywność tak, w taki sposób, czy... albo jak tworzyć interaktywne rzeczy, tak żeby one nie rozwadniały, nie rozmywały e, w miarę gęstej i solidnej merytorycznie e, narracji. Takiej typowej, na przykład jak poprzez ekspozycję filmową. Także Właśnie, za, właśnie zadałeś pytanie, które miałam zadać. <śmiech> <zaraz. śmiech> Także może skończyć myśli później. Także z jednej strony jest ten problem właśnie z ocenianiem. Jest strasznie duży konserwatyzm, jeśli chodzi o, o to ocenianie z, z tego klasycznego punktu. I To jest jeden problem, a z drugiej strony właśnie potrzeba nam czegoś takiego, żeby, żeby to media zostało oswojone trochę poprzez te klasyczne środki, bo wtedy jest lepszy punkt odniesienia. A i chyba, chyba polaryzacja też będzie prostsza, jeśli, ben, jeśli będą punkty odniesienia do innych dziedzin sztuki. chyba nawet, nawet nie tyle, że jest potrzeba tylko na musi, przynajmniej na początku. Nie wiem, czy już teraz, ale musiało jeszcze te, te kilkanaście lat temu, bo y, wszyscy, wszyscy naukowcy wywodzili się z jakiegoś kręgu akademickiego i nie mieli innych środków poznawczych. Po prostu. Więc musieli oparować swoimi narzędziami. Musieli, musieli, narzędziami. Dokładnie, musieli oparować Świecie. swoimi narzędziami. I dopiero w jakiś tam, to był proces, zanim mogli wypracować jakieś właśnie narzędzia specyficzne dla, dla danego mediów. Chociażby, chociażby opisowe, tak, żeby te zjawiska my. w jakiś sposób charakteryzować, natomiast, natomiast oczywiście to nie, jest, to nie jest coś, na co należy się oglądać, bo, bo w tym momencie to pokładamy w jakiś, nie wiem, to jest, to jest ślepa uliczka też, tak, wyglądając się połącznie na tradycyjne z innych, no tak, z, innych no ale z jednej strony prawda, nie było jakiegoś tam języka akademickiego a z drugiej strony jeszcze nawet sam przedmiot badany nie był konstytuowany do końca prawda? Tak, ponieważ tak. kiedy tak naprawdę zyskały jakąś samoświadomość i ten język został w pełni określony no, co jakieś 10 lat temu 15, no. no Myślę, no, że dla tak, jeszcze, jeszcze w takiej. To są takie dwa biegły. Jedno jest tak, tak tak w świeżone, świeżone, coś takiego, świeżone, że nie możemy się koncentrować no wyłącznie, wyłącznie, wyłącznie na, tym, na tym klasycznym podejściu. Musimy być w miarę otwarci, tolerancyjni Gry muszą, by, muszą wypracować sobie swój własny język, który jest e, siłą rzeczy innym niż pozostałych mediów. Ale poza, każdy medium czerpie z mediów poprzednich. Naturalnym konsekwencją jest, tego jest. są te kryteria oceny. Poza Akademią. Potocznie musi się wytworzyć jakby świadomość, na czym polega, że, że to jest interaktywne, że to ma przez to mnogość zakończeń, ale w innym sensie niż te trzy zakończenia na DVD, bo ma też mnogość właśnie przejść, tak, i to, e, to jest na tyle potrzebne, że na to, nie wiem czy wy się spotkaliście kiedyś, czy mieliście takie doświadczenie, że jak wprowadzaliście nie gracza, e, osoby, która z grami się jeszcze nie zetknęła gry, to być może po prostu w pewnym momencie, ja parę razy to miałem, kiedy z taką osobą siedzę przy grze, to nagle zaczynam, jakby wychodzę z tego swojego e, ciała i na chwilę patrzę je, z jej perspektywy. Ja mam jakiś taki odruch patrzenia z jej perspektywy i niekiedy wtedy się czuję wręcz zażenowany tym, co jej, jej pokazuję. <śmiech> po prostu e, mówię sobie, wow, to jest po prostu mega głupi. I, e, I teraz byłoby dobrze, gdyby ona wiedziała, dlaczego to jest mega głupie. Jak myślisz, że to jest mega głupie? Że faktycznie, gdybyście zrobili z tego film, to po prostu tak z źle opowiedzianych historii w filmie prawie, że już nie ma. Gdybyście napisali to w książce, to, pra... to tak źle opowiedzianych historii prawie, że w książce nie ma. I... To znalazłyby. To znalazłyby się, bo to są pewne klisze narracyjne, które są w każdym medium i one... I nie no jasne, ale chodzi o to, że powiedzmy, to co mam na myśli to jest tyle. Weźmy, idziecie do sklepu i kupujecie e, e, jakąś taką najbardziej popularną, promowaną grę w danym momencie. Idziecie do sklepu, kupujecie najbardziej popularny, promowany film, czy idziecie do kina najbardziej popularny film i macie dysproporcje z olbrzymia pod względem Jakoś Jakośmy raz. Nie mam no zrób, nie ma sprawy, nie ma zrób. No, ja Ci mogę podać przykład, o którym Wiede rozmawialiśmy. Pikku, żeby, żeby sobie Wieszmy, ja, chciałbym, żebyś znalazł mi chociaż jeden film, oczywiście mówię o takich filmach, które są, jak mówię, promowane, Blockbustery, tak? Chociaż jeden film, jest, który ma tak żenującą, kiepską historię, jak Max Państwin. Więc ja, ja chciałam to zobaczyć. E ten kłopakopie? ja wiem. Nie, nie wiem. Nie ale nie. No, bo, nie, bo, nie go chodzi. A nie, no, no, dobra. To smur. A to Okej, możliwe, Dobra. Nie. A to jest książek 52, że Ale... ale, ale słuchajcie, tak znowu, ale, jest, no, no, nie, nie wiem, labia. czy. Na, naprawdę nadal nie wiem, czy mówimy. Bo mówimy o kiepskich książkach, czy kiepskich filmach, ale nadal nie jestem pewny, czy mówimy aż o tak kiepskich rzeczach, jak jest grach. Po prostu i teraz ja uważam, że absolutnie, że to, co jest grach, jest naprawdę. Tak w dwie klasy niżej w większości przypadków, mhm. niż to, co jest w innych mediach. Ale nie dlatego, że piszą je idioci, nie dlatego, że pisze się je dla idiotów, tylko miło, dlatego, miło. że właśnie to, nie no, bo to może być percepcja mhm. nie nasza, ale kogoś, kto nie grał w gry. Ale właśnie dlatego, że po prostu zrobienie czegoś, co ma pewną wielość przejść, wielość fabularnych jest super trudne. I to jest, i, i większy i wiele osób jeszcze i, e, tego nie umie. I po prostu to jest znana rzecz, że zatrudnienie na przykład scenarzysty z Hollywood, który ma, pisze świetne scenariusze, w sensie świetne, takie trzymające się, on często jest kompletnie, on nie wie, jak sobie z tym poradzić, z tym medium. Bo on się nagle dowiaduje, że e, jedna trzecia jego dialogu będzie wtedy słuchana, jedna trzecia wtedy, a, a ta scena to będzie wtedy, gdy ktoś tutaj wejdzie i on nie wie, jak tę historię opowiedzieć, bo ona, gdyby ją on sobie rozrysował na tablicy, to mu się rozkłada na jakieś te, nie wiem, 50 możliwości. To ma wrażenie, że pisze 50 filmów na raz. Więc to jest, to jest problem, który większość osób sobie nie uświadamia. to jest powód, dla którego gry mają kiepski scenariusz. Bardzo dobry przykładem jest z w tak, gdzie mieliśmy zatrudnionego Salvatore, który jest świetnym pisarzem, Todd McFerland, który jest świetnym pracownikiem komiksów, ale jednak nie zajskrzyło, nie powstała fabuła, która, mogłaby mogła Fabuła była bardzo płytka, w tym tytule. Może właśnie przez to, że był tytuł bardzo rozbudowany gdzieś rozprzestrzeniono nam bardzo du duży okres czasu, ale to, że ktoś jest dobrym twórcą w książek, czy dobrym twórcą filmów nie będzie to, to nie jest przypadek, czy nie przypadek. też, że to zatrudnienia, czy ile raz taką historię, tak. że ktoś był zatrudniany, na przykład wszystkie poziomy, że było gotowe i zatrudniało się, sobie, żeby, to, żeby to w całość jakoś stworzyło. Czyli wniosek jest właściwie taki, że mają problem z narracją, ponieważ jeżeli mówisz, yy, prawda, że nie jest yy, świetna, no to tak naprawdę jest świetna na tym poziomie. Za sam celem tego, że, że, że zbliżesz się do niego no ale może znalazł się, znalazł się jakieś takie remedium na ten problem. Dzisiaj przeczytałam, że CD Projekt ma nowy silnik, który zapewnia bardzo, bardzo wiele linii fabularnych. i Właściwie no tak szumnie zapowiadają, że prawie, że nie tak? Dzięki temu, że Dzięki temu, że nie No to jest this taki, this nie wiem, Także no, o, które który będzie wykorzystany w takiej pewnej grze, której tam nie, kolejny cykl, no. który nikt nie kojarzy. Cieszę się, że oni cieszę się, że oni mają po prostu na ale cieszę się, że nie mają dobre samopoczucie. Znaczy, to jest, jest niemożliwe w waszym Ja nie rozumiem, o co chodzi. Znaczy, z mojego punktu widzenia to jest niemożliwe, dlatego że jeżeli miałbym to serio potraktować, to musiałby być silnik, który jest w stanie generować matrix. generować nie, no nie ma nie no, taki, no, taki... No, nieskończenie no, no, wiarygodno to jest taka generator fabuł. Dobrą historię wlać też tak, szkielet, więc oczywiście. tutaj to więc... tyle może pomóc, że jest ta tablica, której nie trzeba sobie samemu rozrysowywać, tak? Mm. Ale ona nie stworzy sama no sobie właśnie, więc tą... ta historia musi być tam opowiedziana. Ale ona mogłaby pomóc wtedy tak scenarzystom, tym świetnym, organizacyjnym. Gdyby oni powiedzieli, właśnie. że my mamy takie narzędzia, które bardzo ułatwiają scenarzystom mm. pisanie scenariuszy, to by było mi łatwiej to zrobić. Wtedy nie będzie takiej rewolucji. Na, no, na tym etapie to mi brzmi jak y, taka pusta obietnica. Ale no, mm -hmm. powiedzmy, no, nie chcę. Będziemy mogli się tak. przekonać. Nie? No, A to tak. z silnikami, tak, na, tak naprawdę ze wszystkim innym, jest tak, że reklamy zawsze mówią trochę więcej niż to w rzeczywistości będzie. E, ja pamiętam wypowiedź kogoś z firmy Krajtek. Wypowiad wypowiadali się chyba o się mm. dwójce, mm. że oni następną część Kreizisa to w ogóle zrobią na następne generacje konsol, bo oni to są w stanie zrobić coś wspaniałego i spektakularnego, ale teraz nie ma sprzętu, który im to obsłuży. Mm. To chyba no, tak. tylko... Ale ja bym chciał jedną taką rzecz pozytywną powiedzieć, bo to nie jest tak, że mm. yy, jakby wprowadziłem no, taki no, tak, temat, no, tak, który yy, five, sprawił wrażenie... Tak, tak. Poszedł w stronę, którą nie chciałbym e, nas ciągnąć, że tak powiem, więc może powiem coś, co, co poprawi nam humor. Otóż mi się wydaje, że to, że. że tak, że to, że, że, że, że te, te fabuły są kiepskie ze względu na. Że ja, takie są moje ocenie. Ze, I twierdzę, że ze względu na tę wielość możliwości. No to w końcu fabuła, czy narracja jest słowa? Y, i, I jedno i drugie. Jedno, drugie. Jedno I drugie. Jedno i drugie. E, to. Yy, znaczy fabuła jest kiepska, bo fabuła jest słaba, dlatego, że nie mamy metod narracji takich, które poradzą sobie z wielowątkowością. Po prostu narracja jest skomplikowana, czyli sposób opowiadania fabuły jest bardzo skomplikowany, bo nie wiemy do końca, jaka, do końca jaką fabułę przeżyje nasz yy, gracz. A zatem w efekcie fabuła jest najczęściej bardzo płytka, bo wtedy. Taka wypadkowa, taka wypadkowa, taka wypadkowa średnia przez tego, tego Ale, ale... By było porównać w takim razie właśnie takie bardzo nielinearne dwy do literatury wypartekstowej. To jest bardzo niszowa, no, niszowa, tak. niszowa, no, to niszowa. niszowa Ale jeżeli tam zdarzają się świetnie opowiedziane tak, historie, może... przy użyciu właściwie okay. oczywiście nie jakiegoś silnika, nie ma grafiki, ale tego samego systemu opowiadania historii, hmm. to wtedy moglibyśmy się dalej zastanowić, hmm, może jednak coś innego szłam, może po prostu... Hmm... Jeżeli tak jest, bo ja przyznam szczerze, że w ogóle nie miałam... Ja jak, tylko zarzuciłam taką fototekstę. Nigdy w życiu nie czytałam żadnej rzeczy hipertekstowej. No, muszę po prostu wziąć jakąś przykład dobrych rzeczy, żeby sobie bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie spróbuję tego. polecam Ale... ale ta, to, ta, biznes, o... W goście, w roz... Roz... Rękopis naziął na gości. No, no tak, ale to jest tak, że tak powiem to retroaktywnie interpretowane jako hiper, hipertekst. A i mi chodzi o taki typowy hipertekst, no. To nie, ze świadomością ale nie, no właśnie, właśnie rękopis, ale przerobiony na wersji hipertekstową. Aha, myślałem że po prostu. Ale ta, ten pozytyw, który ja chciałem powiedzieć, to jest taki, że dobra, te fabuły są kiepskie i tak dalej, ale to może po prostu jest dlatego, że my po prostu zapominamy o tym, że są właśnie te inne aspekty gry, które budują narrację w graczu. To właśnie opowiadanie otoczeniem. To właśnie, że w grach są te elementy, które są w kinie wycinane. To, że każdy ma trochę tę inną historię, on ją przeżył o wiele Intensywnie, mimo że historia jest banalna, to ja ją przeżywam intensywniej, bo to mi się zdarzyło, a nie komuś no właśnie, na ekranie. Być może po prostu powinniśmy, właśnie, powinniśmy jakby zwracać uwagę na to, że przez to, że to jest inny medium, to. Fakt, że ta fabuła jest kiepska, to nie jest najważniejsze, bo gracz przeżył coś interesującego. Być może po prostu mówienie, że fabuła w grze jest kiepska jest tak samo naiwne. Jak powiedzenie kogoś, kto by obejrzał film, powiedział no wiesz co, ale jakbyś tak spisał na kartkę te zdania, które tu padają, to, to tak. byłaby bardzo kiepska powieść. Spodnie. No tak, byłaby bardzo kiepska powieść, ale to jest zupełnie inne medium. To ten tekst tak, jest tylko częścią tego. Właściwie jak gramy, jesteśmy zanurzeni w tej grze nie wydaje ta. nam się aż taka płytka. Tak, oczywiście, oczywiście. Jeżeli wyjdziesz z tego... Ta. I, i spojrzy tylko na fabułę, to jest kiepska. Ale właśnie to tylko dlatego, że dokonałem takiego zabiegu, którego normalnie nie dokonuję. Więc... Właściwie pozbyłaś się tych wszystkich narzędzi, które stanowią. Grę. Tego. I zaczęłaś patrzeć na grę jak ta, ta, ta, ta. na film. I w, na, nagle się okazało, że graj z kiepskim filmem, a z ma kiepską grą. Wszystko zostało wyjaśnione, like ładnie. Czyli jednak należy oceniać ten punkt action grywalność. Nie? Czyli to jest tutaj. <grywalność> nie, to to jest fabuły. To w ogóle jest, strasznie <grywalność> nie mi się nie podoba to słowo mówiło, o tym że po prostu grywalność nie no, co to znaczy, że po prostu jest vibe. fajnie. Się, fajnie ja się grało i od nim się grało. Niemierzalne, nie wiadomo, to tak, jakby wam recenzę powiedział, podobało mi się, to by, to by wtedy by się banalnie. Więc wymyślił sobie grywalność, który brzmi jak taka porządna cecha, ma grywa. Ten ma, a tam ten nie ma. No, ale mówiliśmy, że o potrzebie stworzenia języka. No a to jest zły przykład. Fajnie mi się czyta. Właśnie tak, o to o mi chodzi. Fabuła, i, narracja, i tak samo to nie jest dobry pomysł, że fajnie się zaznaczy, że fajnie się czyta. Ale na no to było Że szybko procesji, się wszystkich pismach, tak? Tak naprawdę jedyna argumentacja jest taka, że jest fajne, bo mi się podoba danemu recenzentowi. Ludzie sobie tak recenzentów dobierają, którzy mają podobny gust. I to jest w zasadzie jedyna... Ale ja nie przyjmuję tego odcentu nie To nie zmienia czy... jest... faktu, że wydaje mi się, że ta kategoria jakkolwiek, ja nie uważam, że ona jest dobra, więc przeciwnie uważam, że jest bardzo łomna i w ogóle jak no jakby ona nie funkcjonuje, prawda? W jakimś tam dyskusji teoretycznym i że została rzeczywiście stworzona na potrzeby języka yy, yy, takich popularnych recenzji, to mimo wszystko wydaje mi się, że ona gdzieś tam próbuje nawiązać właśnie do tego doświadczenia, o którym mówimy, no, nie? Na, ja nie że ona jest to pusta, wyjaśnia. tylko że ona jest moim zdaniem szkodliwa, dlatego że ona stanowi tylko i wyłącznie taki po prostu, to jest tak, tak takie, to jest słowo, które wstawiliśmy hmm. w miejsce, w którym nie mamy nic jeszcze i nagle ulegamy złudzeniu, że już mamy kategorię. No ja się zgadzam, to jest tylko placeholder. To jest tylko placeholder. To było bardzo grywalne. A, grywalne, no świetnie. W 70% grywalne? Nie, 80%. Mhm. Grywalne na 8%. A, chociaż gdy, A powiedział, wiesz co fajnie było? to by go nie pytali o fajnie na 8, czy fajnie na 7. Nie e, no, można widać więc... tak, jak bardzo fajnie i dlaczego fajnie? No ale dlaczego to już wiesz, Dlaczego ten grywalny dlatego, że to i to. No, to też... Nie podoba mi się grywalność z tego, tego względu, że ja się zgadzam, że tam jest coś w tym miejscu, gdzie tą Właśnie, grywalność, a ja ale ja nie wiadomo wi wi wi wi wi co. Zwołuję, a my, my, my się nie by została czym to mógł Nie, Nie wkładajmy, tylko mówmy o tym, że to jest super tymczasowe. Kiedyś... czekam aż coś lepszego no, ja się no, pojawi. Tak. Obrzucimy krytykowanie tej działalności, tylko w sensie, no właśnie, co jest tą kategorią, no nie? Skoro mówimy o pewnej specyfice medium, która e, jest jakąś tam, to doświadczenie gania, jest pewną no, wartością dodaną, które Nie wiem, czy Super prafna, ale sprawczość. I ona właściwie. od Odzwierciedla. <laughs> y Można je tak samo stwierdzić. Ale chodzi o ilość wpływu, jaką ma? ma tak, czyli właściwie ta grywalność, sprawczość. to, no, ile ja... możesz. Ale co na no Nie mniej. bardzo, bo Mnie to się nie się z, z... Jak... modyfikowaniem czegokolwiek sprawczość, albo stworzeniem czegokolwiek ta gry przynajmniej. Nie, nie, ale sprawczość. W pływu. W pływu. Sprawczość chodzi dokładnie o poziom wpływu, czyli to jest ten kontekst, cały czas jesteśmy w kontekście grywalności, w kontekście interaktywności linearności. Bardzo no, większa sprawczość, tak, tym teoretycznie tym bliżej jesteśmy, tym dalej jesteśmy od cudze No O to chodzi. Z drugiej strony kategoria imersji, e, no nie? I e, imersji w sensie e, doświadczenia zanurzenia w świecie, ale ono wcale nie jest związane z interaktywnością, uh -huh. ale bardziej z przezroczystością tego medium. E, no czyli co? Czyli tutaj nie mamy dużej interaktywności, a z drugiej strony mamy poczucie sprawczości. To jest, bardzo, to jest bardzo, trzeba tutaj bardzo uważać, bo na, no, na pewno to, wpływa tyle różnych aspektów, że, ale mam wrażenie, że imersja, to jest z kolei słowo, które jest y, nie do końca zrozumiane przez recenzantów gier i źle wykorzystywane. Imersja, oni rozumieją imersję tylko i wyłącznie wydaje mi się w aspekcie y, tego, że gra jest wciągająca. Tego, że gra jest wciągająca, albo że jest świetna grafika. I Mersja jest To jest na takim poziomie, jeśli na książka mi się podobała, bo tam czytałam, ją trzy godziny bez przerwy. Tak? Ale no, to, że to też się się pojawia się... taka kategoria, że gra jest imersyjna, bo. Zarwałeś noc. Bo... Tak, tak, tak. Wyciągnięcie, a słowa, przerobienie na polskie. Nie nawet nie chodzi o, ja myślę, że nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że trzeba sobie zdać sprawę, że tak samo jak narracja, ten termin jest rozumiany na wiele różnych płaszczyznach, kognitywne, jakieś tam bardziej filozoficznej, wszystko jest narracją w życiu bardzo wąskiej, technicznej, związanej z językiem, z dyskursem, z różnymi rzeczami. Tak samo jest z immersją. Tak ma może być. No niestety immersyjne jest tak, na zupełnie na, na czymś innym polega to jest na takie że, jeżeli chodzi o imersyjność i wciągające to ja podaję zawsze przykład bijatyki, tak? Gry typu bijatyka są wciągające, bo to się można nam wciągnąć w ogóle nie będąc z nasą jakiejś takich gry, ale nie są immersyjne w ogóle. Bo ja nie wiem, to, że moja postać przegrana jakoś i nie będę skończył, tak? Tylko sobie restartuję walkę i jeszcze raz, a będzie fajne. I, i, I tu jest problem, ale jeżeli chodzi o narrację to ta imersyjność, nie wydaje mi się, żeby była czymś y, tak istotnym, żeby gry wyróżniała z początki tego. Nie, książki są imersyjne, słyszymy sami użyliśmy tego określenia. Ja myślę, że recenzja to nie, w recenzjach powinien niech zanurzenie. Ja mam lepsze określenie, bo używasz je po języku polskim wobec książek cały czas, Mówi się zatopiłem się w lekturze. Aż, to dużo Więc jest. dlaczego. Mu... Tak, więc dlaczego nie myśl, że to jest zatopienie w grze? Po prostu zatop to Nie umiem się Tak, tak, to tak, tak. Tylko to chodzi o to, że to tak jak... tak. Tylko, tak. tylko chodzi o to, że to ma już jakby użycie. I, I wskazuje na to, że to, jest to samo zjawisko, bo moim zdaniem zjawisko psychologicznie jest to samo. Zatapiamy się w lekturze i zatapiamy się w dla. To jest dokładnie to samo uczucie. Ale to nie są to kryteria, które powiedzą coś wicja. graczom, którzy będą czytać recenzję, czy mi... Ale to mi powie tylko to, że recenzent zanurzył się w grze. Za to się w grze. Nie, Nie, że jest potencjał. Już może się to też Ja się <grym> chcę dowiedzieć, czy gra. <grym> no, bo to dużym poziomie potencjału. Komentarz. To, to, to, to, to, tak, to. raczej <grym> komentarz. 8 na 10, 8 na 10, 10 jest duży poziom Ale to nam jakby nie daje. Znaczy, myślę, że zanurzenie niespecjalnie nam pomaga, jeśli chodzi o narrację i sposób wpływania na gracza. Bo tak naprawdę da się podać zarówno mnóstwo przykładów gier, kiedy gracze pasywny, typu właśnie To do mu jest bardzo wciągnięty w historię, ale ja okay. jest super to aktywny. Można się Od tego jakby wyszłam, no nie? W sensie, że imersyjność w ogóle nie jest związana z interaktywnością. Tak, tak, tak. O to mi chodziło. Ale jest związana z narracją. No inaczej bym jej nie przywołała. <śmiech> Znowu killer point. <śmiech> Dobrze, to jakby to jest taki wątek, który... Warto porozmawiać jeszcze później. Mówiła, tak, w Warto rozmawiać w, Kulofra, Mówiła, warto Mówiła, Mala, w ogóle chcesz, zawsze i na każdy zda, temat. <tekarpozy> <tekarpozy> tak, ale Pytanie, <tekarpozy> może teraz takie Mala. bardziej do, do twórców. W takim razie, jak zrobić taką grę, która łączy ze sobą wszystkie te elementy. jakbyśmy wiedzieli, to byśmy bardzo bogacili. No, no, no, możemy się teraz dowiedzieć. No, no, połączymy po, no, muszą, to no, no, to na Nie, nie. To takie szczegóły, takie bardziej, to później. Ale taką grę, która będzie miała. wykorzysta ten potencjał ergodyczny i będzie ona. Nie będzie nic zgrzytać. Mechanika jest dobrze rozwiązana, historia jest fantastyczna, o wielu różnych ścieżkach. Jak i... stworzyć grę idealną? No nie wiem, czy to jest Znaczymy. synonim że gry idealnej, typu... ale no, bo narzekamy, tak? Narzekamy na to, że no, nie wiem że coś jest niedopracowane. Tak sami przed chwilą właściwie taki wniosek wysnuliśmy, że nie ma co tak się bardzo skupiać na tej narracji, bo to trzeba brać no, tak pod uwagę specyfikę medium, medium i tego odbioru, więc jak trzeba byłoby zrobić, no nie wiem, jak się to może robi, jak się próbuje no, to zrobić, to się, się bierze pod uwagę. Się z tak naprawdę, gra jest składową tak wielkiej ilości czynników, Ciągle się się w od dreszty, jest scenarzystęp przez scenariusz gry nie może myśleć o tym, musi cały czas myśleć, jak, te, jak ten scenariusz będzie łączył się z, z gameplayem tej gry. Uh -huh. Musi wyobrażać sobie, co gracz będzie czuł w danym momencie. Że jeżeli pokona różnorodność wrogów, to wiadomo, że będzie czuł się euforycznie, I to będzie warto umieścić takie wydarzenia, które pomogą utrzymać w takim stanie. Trzeba wspominać sobie obraz, w praktyce robi się to tak, że się gry robi. I siedzi dużo fajność fakus testerów, którzy po kolei testują i piszą swoje od naprawdę. I niestety ten Czyli jest tak masowy. <grywa> większy nacisk kładzie się wtedy na ten element rozgrywania, Takie, tak. takie doświadczenia, tak, niż. Na takie doświadczenie gracza tak naprawdę niż na jeden konkretny. Zamiast słuchać się na to, aby fałowa perfekcyjna i świetnie powiedziana. Zwyczaj należy się skupiać na tym, co gracz odczuwa, ponieważ kiedy gracz skończy grę, najważniejsze będzie to, jak będzie się czuł w tym momencie. Czy, czy czuł się spełniony, czy nie czuje, że spędził dobry czas. I jakby odtworzenie wtedy wątku fabularnego już... Znaczy jest bardzo ważną częścią oczywiście. Tak, jeżeli wątek fabularny jest zły, to gracz nie może odczuwać przyjemności z gier na A korzystacie z jakichś badań, jak to działa w ogóle? Generalnie... Jeżeli oczywiście można wszystko podzielić. prowadzić po prostu fokus testy tak naprawdę. Daje się grę do grania już ludziom, przynajmniej w, w przypadku kosztowego produktu, masowego. Czerwony, tak przyciski, zielony. To mi się podobało. Kwestia rusza pewne do wypełniania ocen. No niestety to prowadzi do spłócenia produktów, tak? Takim przykład Far Cry trójka, gra, która jest bardzo rozbudowana, w wielkim budżecie, ale ta gra jest absolutnie nijaka, ponieważ Ubisoft to jest duża korporacja i tam się armię testerów, którzy testują i oznaczają. To mi się nie podobało, tego nie zrozumiałem. I te gry są takie wypolerowane, ale nie mają żadnej jakiejś mocy No to, sobie jak to jest jest jakiś lek na to. Co trzeba zrobić? To, żeby. Znaczy... Tak? To... Strategia autorska. jest znaczy, na, Przede wszystkim na pewno, tak właśnie jak powiedział, znaczy, rozrywki. Znaczy, sposób rozrywki musi być brany pod uwagę podczas tworzenia historii. Dobrym przykładem, gdzie to zostało źle zrobione był Max Paint 3, gdzie mamy bohatera, który jest zmęczonym dziadkiem. Mam <głosy> <głosy> do, do, tak. no tak. bohatera, który jest zmęczonym dziadkiem, który... Tak 40 lat ja bym z tym dziadkiem przeszadzał. Ogólnie chodzi o to, że po nocach... Kryzys wieku Eee, ma to smutne sprawy, tak dalej. A w końcu się jakaś scenka, wyskakuje i skacze z jednej ściany do drugiej mordując po kolei setki przeciwników. Są <głos> z ludą narracyjne. Dokładnie, ulubione pojęcie dla na Ale bardzo ciekawa jest ta kwestia, którą poruszyłeś właśnie tej armii beta i później wyrównywania takiegoś wspólnego poziomu, ponieważ ostatnio koresponduje sobie z Sosem na temat właśnie dlaczego on... z Sosem z Sosowskim, tak? Dlaczego on tworzy gry tak niszowe, no ostatnio na, na Global Game stworzył Gena na Komodo 64. No ja właśnie bardzo krytykuję współczesny ten rynek AAA, że to są właśnie gry dla wszystkich, czyli dla nikogo. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący problem i, i, i bardzo mi to martwi właśnie, że na poziomie, jeżeli rzeczywiście wtedy zrobimy to porównanie dla no blockbusterów, to szukamy najmniejszego wy, wypadną znacznie nawet gorzej niż, ale, niż pozostałe. Nie, Czego moglibyśmy innego oczekiwać? To, to, to, tak to jest absolutnie nieuniknione. Jeżeli hmm. coś ma taki budżet, musi się zwrócić. To musi być kupione przez taką dużą ilość ludzi, jeśli musi ma być kupione przez taką dużą ilość ludzi. To musi być polerowane przez tych ludzi. Moim zdaniem to, to jest nie do zrobienia. Akademickie. Ja bym powiedział to, że Wydaje mi się, że my jesteśmy w takim, na takim etapie, mniej więcej po tym roku 2011, 2012 i teraz po tych dwóch latach przynajmniej, mm -hmm. kiedy to już przestało być problemem, ponieważ branża dorosła, zobaczcie w ogóle jak wyglądała ta branża przed, nie wiem, pięcioma laty, kiedy było jeszcze tak, że mieliśmy absolutnie przekonanie wszyscy, że rozwój polega na tym, że mamy coraz młodsze procesory, coraz lepszą grafikę, gry będą coraz miały fajniejsze tekstury itd. i tak dalej. Żyjemy w, na etapie, kiedy ludzie robią osiągitowe gry, jakby one się sprzedają niekiedy po 20 dolarów, tylko no to nie dziwi. E, więc wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy może być dużo gier niskobudżetowych, sprzedawanych za całkiem przyzwoite pieniądze i kupowanych przez nie takie masy jak Far Cry 3, ale powiedzmy, nie wiem, 20% tej, tej masy. Ale wyprodukowanie Także, jest Ale nasze, wyprodukowanie więc... jest tak tanie, że może zrobić je dwóch ludzi, którzy mają jakąś jazdę na jakimś punkcie i zrobią ją dokładnie tak, jak im się marzy, nie obchodzą ich kompletnie żadne fokus testy. I tyle. To mi się wydaje, że to jest... Dlatego ja bym powiedział tak, że... Te triple te, te A rzeczy, które tak nazywamy, czyli po prostu te wysokobudżetowe produkcje e... nie ma szans, bo one były inne. No tak, ale z drugiej strony, szans. jeżeli sobie to porównam, mam wszystko z bogbusterem wczoraj byłam na Django, no to wydaje mi się, że tam jednak to jest, jest bardzo większy wpływ. Ale bardziej ale Nolana, nie, naprawdę, wydaje mi się, że, że jednak w, no w przypadku gier jest większe równanie, nie ma jednak takiej jakiejś jednej wizji i jednak jest pewne. No dobra, to prostu... jest lepszy, wydaje mi się, że to mm. jest rzeczywiście... Jedna ta wizja autorska tam jest wyraźna, mimo ewidentnie, no to też jest może po prostu kwestia czasu, że po prostu w grach się muszą pojawić tacy twórcy, którzy... Wiesz, silne osobowości to są, tylko że po prostu oni muszą swoim zdanie. producentom, a nie no, kwestie jest, no. są takie, że. Zobacz, dlaczego Tarantino może zrobić Django? Dlatego, że zrobił kiedyś rezerwuar dogs za ile tam 5 milionów dolarów, tak? Nie, więc no, jasno. to jest że tak, tak, on to może zrobić że za za może zrobić za, za, za 50 milionów dolarów, czy ile tam Django kosztował? nie, nie, chodzi o nie, że to jest na tej samej zasadzie. że ktoś będzie teraz twórcą nie, zrobi parę zrobi parę tytułów, za średnie pieniądze, które się okażą hitem, No to mainstream stingow... go weźmie i pozwoli mu zrobić to, na co ma ochotę. Tak, no to no teraz to... u Mitsuedem, który zrobił kopuł, później zrobił do the teraz od 7 lat pracują do lastku, o, to, masz, jest którego jest. nie widać po prostu, A. ale tak, takie nurty już są, tak samo panczarty dwórce, dwójce, pewnie nazwiska, ale z tych co wiem, także był bardzo silny dyrektor kreatywny, który panował tym projektem, A. który nie pracował już nad trójką, i tu bardzo w tej grze widać, że trójka jest bardzo trudna. Z plotem dobrych pomysłów, to tak, tak. składają się w wiele gorszą grę. Na przykład, pójdźcie za względem w tej chwili. Dlatego tak. czekam na tego. No właśnie, więc co mi się wydaje, że to, to nadejdzie w taki sposób. Bo, bo to, o czym Ty mówisz, to moim zdaniem jest problem mechanizmów rynkowych, które po prostu <coughs> działają <coughs> tak samo we, we wszystkich tych, we wszystkich tych yy, dziedzinach. Po no prostu trzeba pozwolić im tu podziałać tyle. Znaczy, ja nie uważam, że tak się nie stanie, prawda? No bo jednak yy, mam takie wrażenie, że pewne. Yy, yy, patterns, wzory. Wzory. wzory rozwoju mediów prawda, się powielają i tutaj to instytucjonalnie rzeczywiście się powtórzy. Natomiast no mówię, że jesteśmy w takim momencie, który mnie trochę nie satysfakcjonuje. No, to jest... Gry muszą po prostu być produkowane w sposób specjalistyczny, a nie korporacyjny. Musimy mieć albo jednego to geniusza, takie, że... który będzie wszystkim zarządzał i doprowadzi produkt do tytuńku do końca, albo grupę zapaleńców, którzy się będą wzajemnie, idealnie uzupełniać. Znaczy ja bym też nie przesadzał w drugą stronę, bo um, tak przeczymy na kobietę po rację na standardy, ale pewnego rodzaju standaryzacja nam bardzo pomogła, że pomogła grom jeśli chodzi o popularyzację i to właśnie w tej najtrudniejszej kwestii, przez którą nie może przeskoczyć wiele osób nie graczy, czyli na przykład sterowanie, to, że mamy certyfikaty na psn na Xbox Live, to, że gra musi spełniać odpowiednie wymogi, po pierwsze, żeby, żeby, żeby, żeby, żeby była wydajna, żeby dobrze chodziła. Po drugie, ona, ten schemat sterowania musi być jak najwygodniejszy, tak żeby pasował do kontrolerów. Dla nas, jako dla graczy, powiedzmy zaangażowanych od wielu lat, to nie jest problem. Ale to, że gry są zrobione tak, że praktycznie kontroler staje się niewidzialnym narzędziem w naszych rękach, niezwykle wygodnym. To jest zasługa tej standaryzacji to jest to, to jest to, również obniżenie takiego progu, gdzie ci ludzie, którzy nie są graczami są w stanie sięgnąć do takiej gry, bo to jest łatwe, w miarę intuicyjne i przyjemne. Czegoś takiego nie było przed chwilą. to są po prostu działania wydziałanej ręki rynku. No bo to, prawda, tak, normalne, ale to jest na przykład dobre, bo wcześniej nawet ci twórcy typu, za... nie wiem, tacy, tacy z większym stażem typu Warren Spector czy, nie, czy Ken Levine, sami się wypowiadają w takiej kwestii, że oni z, za czasów właśnie, nie wiem, Deus Ex'a czy, czy System Shock'a, to były gry robione przez MIT dla MIT grades. a w tej chwili o, to ich, owszem, jest to presja, jeśli chodzi o pieniądze, to jest problem, w ogóle są coraz droższe, ale z drugiej strony właśnie taka standaryzacja ich zmusza do tego, żeby się trochę bardziej jeszcze wysilić. No dobra, w w reakcję. Tak, ja myślę, że to jest, tak, nie, nie, to jest taki czas, kiedy właściwie, <śmiech> ponieważ to jest temat za, zaplanowany na dwa spotkania, także myślę, że to jest mhm. dobry moment, żeby przerwać na, ten, na tę chwilę i będziemy kontynuować temat na w fabułach i, i nawet kwestie instytucjonalne też możemy później podjąć za dwa tygodnie. Także dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że się spotkamy w takim gronie za dwa tygodnie. Jeszcze raz przypomnę o Facebooku, bo tam bardzo ciekawe rzeczy tak, umieszczamy. także tak. Na stanowość. Tak, proszę. No ta